Witamy serdecznie w kolejnym przedświątecznym odcinku okay. Smacznego Podcastu Anusz Widelec. Z Wami jak zwykle jest Jacek i Paweł i goście tym razem. I goście i Długa seria będzie, tak jak żeśmy Wam mówili w poprzednim odcinku. Dzisiaj usłyszycie o tym, jakie potrawy przygotowują inni, inni ludzie. W pewnym sensie potwierdzą to, co my mówimy, także jest to potwierdzenie czy ugruntowanie nas w racji tej, że mamy robić sami sobie potrawy tak i czerpać z tego przyjemność. przyjemność gotowania. A noż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Dobrze, a co z tą rybą? Kupujemy dwa strągi, jak najświeższe. Następnie trzeba je dobrze wyczyścić. Wyskrować łuski umyć, posuszyć skropić cytryną posolić powieprzyć, wsadzić do środka kuperek kawałeczek masła i do piekarnika na 20 minut folii aluminiowej po 20 minutach zdjąć folię aluminiową i jeszcze 10 minut przypiekać i to wszystko Dziękuję bardzo. A jak się podaje? Na owalnym półmisku najlepiej. Hmm. Już ja zazwyczaj podaję bez niczego, bez żadnych dodatków. A, bo można by ewentualnie dołączyć jeszcze jakieś masło, czy tak się je tą rybę, czy z czymś jeszcze samą? Ja zazwyczaj samą. Dziękuję uprzejmie. To był przepis na rybę. Ja chciałem dodać, że nie jestem żadnym specjalistą, tylko takim motorem, Który sprawdza przepisy z internetu i patrzy, czy one są smaczne i je wykorzystuje później. Dziękuję bardzo. Opowiadał kto? Mariusz. Mariusz. Dzięki. Anusz Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. W związku z tym, że jesteśmy przed takim, właśnie, jesteśmy w czasie Adwentu, a w takim okresie przed Wigilijnym, ja mam jeszcze jedną prośbę taką do Pani, żeby Pani a powiedziała o jednej potrawie wigilijnej, jaką Pani szykuje na wigilię. Ja szykuję, a w tej tak. chwili y, to przebywam przeważnie, potróż, a, jest nie, bo gościem, jestem, tak? jestem gościem, ale przyjeżdżam wcześniej, więc pierwsza, najważniejsza sprawa, barszyk musi być, uszka, pierogi z, z kapusty, oprócz tego rybka, to w różnych postaciach, a ja specjalnie to robię, gałki. Z rybki. Proszę opowiedzieć, jak pani robi takie gałki? Jaką pani robi? Skarpia, ryby jak najbardziej. Skarp musi być smażony i gałki skarpia w galarecie. Czyli to jest tak, skarpia zabijamy albo przynosimy z To przynosi, przynosimy. Obieramy go? Obieramy do mięska wszystkie ości oso oddzielnie, to się gotują z warzywami. A tutaj mięso się mieli, do tego dodaje się bułeczkę, cebulkę. I, i razem i pietruszkę zieloną posiekaną i się robi takie gołeczki na wodę, na wrzątek. Później gołeczki daje się do salaterki, salaterkę się obiera warzywami, krojonymi marchewką, na przykład takie plasterki i zielona pietruszeczka, na to się kładzie te, wszystkie, te gałeczki kolorowe i zalewa to się. Wiem, czy groszki też pani daje? Kulki groszku pani doje, czy nie nie? daje? Nie daje groszku, nie. Mhm. Dlatego, że groszek, dom dużej może postać. Mm -hmm. A groszek to już ma tendencję do tego właśnie, jeżeli do lodówki da, może spaśnieć, może coś, także nie, nie daje. Tylko, tylko właśnie ta marchewka jest najważniejsza. No i później. Dobrze, e, spróbujmy tak, e, tak troszeczkę uściślić to. Zakładając, że ten karp ma powiedzmy kilogramowy czy większy. Ja Oj, bo to, to musi być, A? wie pan, półtora kilogramowy najlepszy jest karp. Dobrze, na półtorej kilograma karpia ile tych cebulek? Oj, jedna cebulka. Jedna cebulka. A, A, dodać, tak, taka średnia. Tak. I wystarczy. Dostarczy. I Kiepsz, tak. sól. Do tego musi być do smaku. No i tak. że czosnku. Nie, mm -hmm. nie do ryby to. Dobrze, to dziękuję to. bardzo, bo moja żona nie jada czosnku. No właśnie. Ale proszę spróbować. Oczywiście ja spróbuję to zrobić. Tylko proszę powiedzieć tak, jak obraliśmy to powiedzmy tą głowę odcinamy i z ości tak. i to się gotuje w litrze to, wody, tak? To się gotuje. To zależy, proszę pana, głowa, ten płet, wszystko proszę pana, co pozostało się, tylko wnętrze się wyrzuca. Tak, tak, tak oczywiście. A te płety wszystko i ten koniec proszę pana też można zgotować. Wszystko zgotuje się. Jeżeli jest za dużo wody, czasami jest za dużo wody. Bo żeby było, wie pan, zależy ile, jaki wielki jest ten kar. i żeby nie było za mało wody, bo później mało galaretki, ale półtora kilograma, proszę pana, to tak w garnku półtora litra wody. wody tak, tak, tak. No i później i tam wszystkie warzywa, piecuszka, martewka i, i seler może być tak, por może być tak. I, i później to się w w tego. Jeżeli za rzadki, to można żelatyny troszkę dodać. Aha. Jeżeli Trzeba jest... wyregulować, żeby to miało taką tak, konsystencję e, jak Nie, nie gęstej gęstej gęstej śmietany gęstej czy śmietany Właśnie gęstej śmietany A -a. to musi zastygnąć i później ładnie dokorować listkami Super, ja. bardzo No to cóż, to bardzo serdecznie Pani dziękuję A noż Widelec Najsmaczniejszy podcast w sieci Paweł powiedział o tym barszczu a i dzisiaj opowiedział o samym barszu jak nastawić zakwas i tak dalej dzisiaj nam opowie o innych znaczy o pozostałych składnikach mm -hmm. tego barszu który wyląduje na naszym stole bo tam jeszcze będzie coś ciekawego pływało i to jest bardzo ważny moment na którym się trzeba skupić także ja już tutaj przejdę do swojego i słuchajcie uważnie Pawła jak on będzie tam wszystko opowiadał dlaczego to jest ważne dlatego że Niby wy, mogłoby się wydawać, że uszka no to taka inna forma pieroga, ale moim zdaniem osobiście uszka to jest coś, yy, coś więcej. To, to ciasto jest troszeczkę inne, mm -hmm. odrobinę inne. inne, moim zdaniem, w moim odczuciu. A, i ten kształt, i ten kształt, i ten kształt yy, nadaje jakby. Mm, takiej specyficznej formy. Okay. Zaczynamy. Lecimy czym, czymś takim tradycyjnym, to co mówiłem w poprzednim odcinku, czyli lecimy kapustą z grochem i z grzybami. Czasami robi się kapustę tylko z grochem. Jest to potrawa tutaj z rejonów częstochowsko-krakowskich, czyli taki jakby staropolski, małopolski. Polska słynęła od wieków o, z tego, z tego czegoś, czym jest kiszona Kapusta, kisiło się kapustę kiedyś w ogromnych dębowych beczkach, kadziach lub nawet ja się spotkałem z takimi w pewnym, w pewnym sensie formą takich basenów dosłownie, w których się tą kapustę dos... basenów, bo ta, ta, ten pojemnik, czy jak taka kadź, czy jakby to nam nazwał, to był dosłownie taki prostokąt, wiesz, 5 na 10 metrów, gdzie tą kapustę się kiszoną znosiło i tam ludzie, kiedyś to wieśniacy, później tam, nie wiem, żołnierze czy robotnicy, ktoś tam chodził w takich gumowcach i ugniatał, czy kiedyś to jeszcze tam były dziewczyny w, z gołymi nogami, ugniatały tą mm -hmm. kapustę, chodziły. Pod, tradycja kitały, podobna tak, jak wyrób wina no, z winogron, że też kobiety... A ten most e, upniatają nogami. Kapusta, jeżeli będziecie kupować, to zwróćcie uwagę, jeżeli będzie gdzieś stała kapusta taka w beczce, nie paczkowana w worki foliowe, to sobie kupcie ewentualnie e, taką w słoikach, jeżeli już musicie kupować, najlepsza jest domowa, oczywiście. E, starajcie się unikać tej e, w e, foriach, w torbach plastikowych. Niedawno czytałem artykuł, że nie jest to zbyt zdrowe, bo ten kwas, który pochodzi od kapusty, gdzieś tam reaguje odrobinę z folią i podobnie jak napoje lepsze są w butelkach szklanych niż plastikowych, to tak samo tutaj kapustę wybierajcie zawsze albo taką z beczki, albo w słoiku. Dobrze Paweł, ja, jak, jak mogą rozpoznać czy kapusta jest smaczna, czy dobrze ukiszona, jak to można spotkać, e, spróbować tą kapustę i co powinniśmy poczuć? Ona powinna być bardziej wodnista, czy bardziej Kapusta sucha, powinna być, bardziej kwaskowa, być wodnista. Kapustę zawsze odciskamy sobie. Jeżeli chcemy taką mniej, mniej mokrą, dodajemy do niej bardzo często marchewkę, świeżą, utartą, dodajemy kminek, odrobinę cukru. To jeżeli robimy taką surówkę, a ogólnie kapusta powinna być mięciutka, taka wiesz, po ukiszeniu, powinna zmięknąć, powinna być wyraźnie kwaśna, bo tam jest dużo witaminy C i powinna mieć ładny zapach. Ok, dobra, to już wiemy, jak, mamy, jak kupiliśmy kapustę, do tego kupujemy groch, no groch to już kupujemy w woreczkach wtedy plastikowych. No. Teraz podaję składniki. Mhm. Pół kilograma grochu, dwa kilogramy kapusty kiszonej, 10 deko tak. suszonych grzybów, 40 deko pieczarek, jedną marchewkę, 250 ml oleju, czyli szklanka, dwa liście laurowe, pięć ziarenek ziela angielskiego, sól i pieprz do spaku. Sposób przygotowania. Groch na mocz na noc przed przygotowaniem potrawy. Następnie ugotuj go w tej samej wodzie. Groch musi się rozgotować. Kapustę posiekać, Zalać wodą, dodać liś laurowy, startą marchewkę i angielskie i 3 czwarte szklanki oleju. I to wszystko ugotować do miękkości. Bo pamiętajcie, że taka pusta jest ukiszona, ale nie jest jeszcze miękka. Suszone grzyby namoczyć i ugotować. Pieczarki obrać i zetrzeć na tarce, na tych grubych oczkach cebulę obrać i posiekać i zeszklić na, mm -hmm. osobno na oleju. Ugotowane grzyby odcedzić, wodę z gotowania dodać do kapusty, a grzyby posiekać i podsmażyć z cebulą. Na patelni dodaj, do, na patelnię dodaj także pieczarki. Całość duść do momentu, aż woda z pieczarek wyparuje. Dodać sól, pieprz kiedy woda wyparuje, połącz grzyby z kapustą. Gotuj przez około pół godziny. Po tym czasie do kapusty dodaj odcedzony groch i gotuj całość prze, bez przykrycia około 25 minut, aż do momentu, gdy kapusta zgęstnienie. I teraz rady takie techniczne. A gdy pieczarkę sobie smażymy, dusimy, to dusimy po to, żeby ona oddała wodę, więc ten ten roztwór będzie taki bardzo rzadki. Nam się wydarzy coś, że tutaj za dużo jest tego oleju czy coś w tym stylu. Nie przebójcie się tym. Mhm. Następnie przykrywkę zdejmujemy i to w naturalny sposób nam odparowuje. W przepisie jest napisane, żeby ten groch rozgotowywać, ale ja robiłem inaczej. Ja robiłem Wcześniej przerwałem ten proces, żeby on ten groch był miękki, ale się nie rozgotował. Wiesz, żeby te, to ładnie wygląda później, w, w tej mm, warze, którą podajemy z tym grochem, tą kapustę z tym grochem, żeby ta, ta, ta. takie tak kulki jeszcze one zachowały swoją formę. A to jest, to jest ode mnie taka, e, taka uwaga. No i sól pieprz, e, do smaku. No i później już na końcu, gdy już to się wszystko tam gotuje bez przykrycia, to już też w tym momencie, gdy chcemy, żeby to było bardziej płynne, to wcześniej zdejmujemy z gazu. Jeżeli chcemy, żeby to było bardziej takie kruche, to jeszcze troszeczkę na małym ogniu to tam sobie pyrka, żeby to jak najbardziej odparowało, żeby to łopało bardziej sucho. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, jest to jedna z potraw, której się nie zakochałem, ona mnie urzekła, ale też jest smaczna, też jest jakąś odmianą. My, o czym powiemy później, my robimy, moja mama wprowadziła do nas do kuchni, wprowadziła bigos postny i to nam bardziej zasmakowało. Ja jeszcze opowiem o tym, o polskiej jakby a w formie bigosu, głównym kap... składnikiem bigosu jest kapusta. A tutaj opowiem Wam o bigosie bez kapusty. bo no to taki żarcik kulinarny. To będzie odnośnie tej potrawy grą z kapustą. Teraz proszę Cię, Paweł, opowiedz o tych łóżkach. Słuchajcie, łóżka najlepiej robić tylko i wyłącznie z prawdziwków. Czyli albo mamy swoje prawdziwki, albo kupujemy sobie prawdziwki suszone gdzieś tam w sklepie. Można dostać przed świętami właściwie wszędzie. Tak, wiem, kosztują parę złotych, są droższe niż inne grzyby, ale tutaj nam się opłaci zapłacić trochę więcej, bo prawdziwe jak żaden inny grzyb pachnie pięknie i ma ten wyjątkowy, pyszny smak. Przepraszam, przepraszam Paweł, czyli sugerujesz, czyli sugerujesz żeby jeżeli przykładowo cena za 10 gram nie wiem, 10 zł, czy ileś jest prawdziwków, a, a mieszanki grzybów czy zwykłych mhm. kosztuje na przykład 7 lub 5 zł, to uważa, że warto dołożyć yy, oczywiście. Te, te, o, te, oczywiście, Tylko i kupić. O, tylko tak? wyłącznie prawdziwki. Dobrze. Tym bardziej, że to raz w roku robimy także, no, naprawdę. Uważam, że nie warto robić z czegoś innego, bo prawdziwy smak tylko z prawdziwków, jak sama nazwa wskazuje. Grzyby namoczymy sobie dzień wcześniej, wieczorem, w małej ilości wody, tak żeby przykryć te grzyby. Powiedzmy Na taką paczkę 10 dekok grzybów dajemy sobie pół litra wody, namaczamy to przez noc, na drugi dzień gotujemy w tej właśnie wodzie, już nie zmieniając jej, wody nie wyrzucamy. Podsmażamy dwie małe cebule na maśle, pokrojone w drobną kostkę, i to wszystko razem z tymi grzybami odcedonymi mielimy przez maszynkę. Do tego dodajemy sól i pieprz. Do smaku dodajemy odrobinę bułki tartej, tak żeby, to, żeby ten farsz miał taką zwartą konsystencję. I teraz odkładamy to do wystudzenia, wymieszane zarabiamy ciasto najważniejsze tutaj chyba w tych, w tych naszych łóżkach jest ciasto ciasto robimy troszeczkę inaczej niż na pierogi ciasto robimy w ten sposób że bierzemy załóżmy szklankę mąki bo tutaj tego ciasta naprawdę idzie niedużo no, na taką rodzinę paru osobową to wystarczy nam szklanka mąki, ewentualnie można ten przepis podwoić, bierzemy szklankę mąki bierzemy łyżkę masła, bierzemy odrobinę letniej wody Zalewamy sobie tą mąkę letnią wodą i wbijamy 3 żółtka Nie dajemy w ogóle białek do tego ciasta Dlatego, że białka powodują to, że to ciasto jest twarde po ugotowaniu Więc robimy ciasto tylko z mąki, wody, masła i z żółte Dajemy szczyptę soli zarabiamy to ciasto Ciasto wyrabiamy tak długo, aż będzie idealnie gładkie. Przykrywamy sobie miseczką i wałkujemy po odrobinie na taki dosyć cienki placek, około 2 mm, kroimy to wszystko w kwadraty. Nieduże kwadraty, ja wiem, ja robię takie 3x3 cm, to max, i teraz na każdy ten kwadrat nakładamy kuleczkę z tego z tego farszu grzybowego niedużą i zwijamy to tutaj ciekawą sprawą jest zwijanie tych uszek i najlepiej jakbyśmy mieli do pomocy ze dwie osoby może w trzy to wtedy idzie sprawnie szybko żeby nam to ciasto nie obsychało i teraz tak składamy to na pół tak żeby nam powstał trójkąt ściskamy sobie i wtedy te dwa boki dłuższe zawijamy i tak jakby za plecami tego pieroga ściskamy więc powstaje nam taki, no, coś jakby pierścionek, można by to nazwać, prawda, z taką charakterystyczną obrączką. I te uszka już gotujemy zaraz jak najszybciej w gorącej, osolonej wodzie, tak żeby nam to ciasto nie obeschło. I przekładamy sobie partiami, już jak odcedzimy, gotujemy je niedługo, 2-3 minuty, przekładamy sobie je do jakiejś miski, najlepiej polewając każdą warstwę roztopionym masłem, tak żeby nam się one później nie skleiły. Ewentualnie, jeżeli chcecie, to możecie je wykładać na jakieś takie większe talerze i obsuszać w ten sposób, Ale myślę, że takie delikatnie przelane masłem będą smaczniejsze i na pewno będzie je można później łatwiej rozdzielić. Także taki jest ten przepis na uszka. Niektórzy dodają do tych grzybów, też do farszu na przykład jedną marchewkę, Taką gotowaną razem z tymi grzybami, co też można zrobić, natomiast ja najbardziej lubię tylko i wyłącznie prawdziwki, tylko i wyłącznie cebula, odrobinkę tej bułki tartej, tak żeby tylko złapać tę konsystencję, żeby ta struktura była taka troszeczkę gęstsza, sól i pieprz i to jest fantastyczne. No i pamiętajmy, że jednego pieroga możemy zrobić z pieniążkiem ostrzegając innych domowników, że by uważali na zęby i losowali, kto będzie miał szczęście. To taka tradycja. Te łóżka... Możemy jeść, tak jak wspomniałem, z barszczem czerwonym, jaki siłem zakwas na ten barszcz czerwony i będę robił barszcz czerwony. O barszczu czerwony był odcinek już wcześniej, w naszym podcaście można go znaleźć i właśnie tamten przepis zastosować, taki barszcz z buraków tartych, świeżych, z jabłkiem i właśnie dolać tego zakwasu, który, o którym też mówiłem w poprzednim właśnie odcinku. I mamy barszcz czerwony, zaprawiamy go łyżką czy dwoma łyżkami tej wody, w której gotowaliśmy prawdziwki, której mówiłem, żeby nie wylewać to ta woda właśnie służy nam do aromatyzowania barszczu, możemy wykorzystać tą wodę tak jak Jacek mówił, do bigosu czy też do kapusty z grzybami właśnie odrobinę tej wody dodajemy tam podlewamy sobie i też ten smak nam zostaje bo wyrzucać go szkoda, a prawdziwki tak jak mówiliśmy, parę złotych kosztują no i ten smak w tej wodzie nam pozostaje Ach, piękna sprawa jeżeli, jeżeli byśmy robili barszcz biały żurek To również część tej wody możemy do tego żurku dodać I u nas tak właśnie się robi Jeżeli robi się barsz biały yy, i dodaje się tej wody z grzybów To on ma niezapomniany aromat I to jest taki właśnie barszcz grzybowy, który robi się tylko raz w roku Aksamitny, aromatyczny, wspaniały i właśnie z tymi uszkami też niesamowicie się komponuje i jest to coś, coś pysznego palce lizać. Także tutaj jest szybki sposób. Pamiętajcie, żeby właśnie ciasto, co istotne zrobić, nie w taki sposób tradycyjny, tylko robić tylko i wyłącznie na żółtkach, dać odrobinę masła do ciasta. Wtedy będzie można to wałkować na cieniutkie ciasto. Ono będzie bardzo elastyczne i będzie można te takie cieniutkie, malutkie pierożki lepić. Zróbcie to w dwie, w trzy osoby, tak żeby to zrobić w dosłownie w 10-15 minut, bo tutaj ważne jest, żeby to zrobić szybko, żeby nam te pierożki nie obsychały, no i pełen sukcesji. Można rozmawiać o właśnie tradycjach wigilijnych podczas lepienia pierogów i cieszyć się nadchodzącą już gwiazdką. I Naprawdę to są niezapomniane chwile. No i później to wcinamy, wszyscy cieszymy się no i smacznego. I chyba tyle w tym odcinku. Zapraszamy na pewnie na następnych. chyba, że chciałeś, coś jeszcze dodać. Ja, co ja mogę dodać? Już mi cieknie i bardzo chętnie to zjem. Mm -hmm. To wszystko. Skupcie się. No dobrze. No to. Na zakończenie ja chciał tylko powiedzieć o jednej rzeczy. Myśmy może troszeczkę się spóźnili, ale to wynikało z tego, że myśmy, że byłem w Polsce i miałem utrudnione możliwości przekazu i nagrywania razem z Pawełem, ale mam nadzieję, że Paweł doceni to i to, co udało mi się nagrać, zrehabilituje. To oczywiście, to, oczywiście. Co nagrałem rehabilituję to, że mnie nie było. I jeszcze raz powiedzieć, odnośnie jakości potraw naprawdę czasami wydać troszeczkę więcej, warto kupić troszeczkę mniej i korzystać z produktów naprawdę dobrych. Poszukajcie regionalnego jakiegoś dostawcy. O, myśmy o tym mówili, ja tylko tak e, słowem przypomnienia i, mhm. i w zasadzie... I w zasadzie tak. Wiesz, szkoda życia, szkoda życia na, na, na, na byle jakość, bo... Jeżeli teraz nie, nie, nie spróbujesz tego wszystkiego, to może kiedyś zabraknąć Ci czasu po prostu, no a my stawiamy na rzeczy dobre, a przede wszystkim w kuchni, ale również i w życiu. Korzystajcie z rzeczy najlepszych, bo może Wam kiedyś po prostu zabraknąć czasu na to, a nie warto, nie warto być byle jakim. Warto być, warto być jakimś i warto doceniać te rozkosze życia i kulinarne też w, w szczególności. Po prostu nie jedzcie byle czego, jedzcie dobre rzeczy. Okej. Okay. Pozdrawiamy serdecznie, zapraszamy do słuchania, do komentowania. Tak jest, do usłyszenia. Pozdrawiam, cześć. A nóż widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. Dajesz tam, dajesz!